Jaskinia głupoty najgłupszy polski podcast znowu nadaje cześć jestem Krzyszmen, a wy słuchacie podcastu Jaskinia głupoty najgłupszego polskiego podcastu dobrze w dzisiejszym odcinku będę zajmował się książkami, bo tak jak obiecałem w poprzednim, będzie taki mały odcinek o książkach, no i właśnie dzisiaj to wybiło. swoim drogą ostatni odcinek był w czwartek, dzisiaj mamy sobotę, no ale ten czwartek to był taki już wymuszony, bo dawno nie nagrywałem, więc teraz się za, chcąc zatrzymać ciągłość, nadaję w sobotę. Dzisiaj możliwe, że odcinek będzie to trochę dłuższy, no ale... no ale to trudno. Dobrze, więc z takich tematów około podcastowych, to urosły mi włosy do tego stopnia, że już je mogę spiąć w kucyk. Więc uważam za, za, za, za zapuszczanie włosów za zamknięte. Teraz, jakie mam teraz włosy, to najprawdopodobniej mi już dostaną. I fajnie, aż się napiję coli za to. Tak. Po drugie, dzisiaj o 10 musiałem iść na miasto do sklepu. No i tutaj yy, był taki, było tak fajnie, jasno, śnieg był. No i stwierdziłem, że ten śnieg to jeszcze to aż tak zły nie jest. Jak mówiłem w odcinku śnieżno, to tam lokcyjno, tam słoneczno-kolumbowym, czy jakimś takim. Ale z drugiej strony popatrzyłem teraz za okno, no i stwierdziłem, że jednak ten śnieg jest taki zły. No. Więc Sniak jest głupi. Mm. To co? Jedziemy z tym tematem, nie? A, bo Indywidualni no. Indywidualni.org No, to, to jest, słabe generalnie. Nie wiem, strata czasu, kurde, siejesz przed tym kąpem, no... Ni z dupy, ni tak tego słuchasz. No, nie wiem, jak tam chcecie sobie życie zmarnować, to słuchajcie. No. Więc zacznijmy od tego, jakie ja książki czytam. Mój ulubiony rodzaj książek, czytam typ, typ książek chyba, to jest fantastyka. Zawsze jakoś tak lubiłem tą fantastykę. Ewentualnie jakieś książki przygodowe, ale raczej to jest fantastyka. O, wezmę sobie mikrofon do ręki. Będzie się fajniej gadało. Więc no, fantastyka. Ulubieni autorzy to na pewno jest J.R.R. Tolkien. Widać tak po polsku, przeczytałem JRR Tolkien. Może o nim wam coś opowiem? Tylko wezmę jakąś książkę jego, na której jest coś o niej napisane do ręki. Światowej sławy pisarz angielski John Ronald Reuel Tolkien żył w latach 1892 do 1973. Był, 73. Był profesorem filologii germańskiej na Oxfordzie, znawcą literatury i języka staroangielskiego. Autorem wielu prac naukowych i autorem wielu prac naukowych. A, ja, myślałem, że tam coś dalej jest. Jako powieść opisarz dał się poznać dopiero w roku 1937, publikując Hobbita, że przyniósł mu rozgłos. W samej Anglii książka mia ta miała dziesiątki wydań. Zachęcony powodzeniem i prośbami za zachwyconych czytelników, Tolkien powrócił do tematyki Hobbita, wydając w latach 1954 do 1955 trylogię zatytułowaną Władca Pierścieni. Zarówno Hobbit, czyli Zami z Powrotem, jak i Władca Pierścieni powstały pod wpływem dobrze znanych autorowi legend staroangielskich, pełnych czarodziejów, smoków i przedmiotów o nadprzyrodzonej mocy. Jednak sam Hobbit, istota większa od Luliputa, ale mniejsza od Krasnoluda, jest oryginalnym pomysłem Tolkiena. Fantastyczny, fantastyczny Przemyślany szczegół w szczegół szczegółów świat w kwestii także powstał z wyobraźni pisarza, a barwna fabuła daje głębszy sens i wiele analogii do współczesności. No więc, to jest Tolkien. Y, następnym... Ma, właściwie ja mam dwóch takich ulubionych autorów. Pierwszym był właśnie y, Je, John Ronald Ruel Tolkien, a drugi jest pan z, z pewnością znany Wam. Jeśli lubicie fantastykę, Zaraz tylko wpiszę jego imię do wikipedii, żebym mógł się o nim przeczytać, bo właściwie to ja o nim nic nie wiem. Jest nim... Yy, jest nim Terry Pratchett. Znany pewnie w większości pisarz... Yy, pisarz yy, ten, no pisarz fantastyki. Fiedlał, znaczy najbardziej znany jest ze świata dysku. Jego autorskiego świata, w którym przemiewa różne rzeczy, ale także tworzy piękną fantastykę. Sir Terence Day, David John Pratchett. Angielski pisarz fantasy i science fiction. Najbardziej znany jako autor świat, cyklu Świat Dysku. Inne jego dzieła, m.in. trilogia trylo John'ego Maxwella i trilogia no aha, inne jego dzieła to m.in. trilogia John'ego Maxwella i trilogia Nomów. Współpracował także przy ad adaptacjach swojej twórczości na potrzeby sztuk teatralnych i gier komputerowych. Pratchett zaczął pisać w wieku 13 lat, a swoją pierwszą książkę opublikował jako 15-latek. Jego pierwsza powieść, Dywan, została opublikowana y, w 1971 roku. Pierwsza książka z serii Świat Dysku, y, Kolor Magii, ukazał się w 1983 roku i od tego momentu autor kończył średnio dwie książki rocznie. No i dobrze, fajne tempo ma, y, właśnie czytałem jego ostatnio. znaczy nie tak, o, czy, nie tak ostatnio czytałem jego ostatnią książkę ze Świata Dysku, ale świetna jest, świetna. Mm. Pan się urodził? A nie, mówiłem kiedy się urodził. Nie, nie mówiłem. Urodził się w 1938 roku. Kto mi to śmie coś napisać na GG? O kolega z zespołu. A! Kolę wylałem! O cholera jasna! Kola się wylała! I to na Sapkowskiego! I na Indianę Jonesa! O ja pierdziele! Fak. Poczekajcie, muszę ogarnąć ten syf. No, przepraszam was bardzo. Kola się wylała, sprawa wyższa, wiadomo. No i teraz będę miał, że tak powiem, upierdolony stół. Nie no, nie będę miał upierdolonego stołu, bo wytarłem wszystko. Tylko chcę powiedzieć, że moje straty materialne. To trochę, to trochę papieru toaletowego. Oczywiście czymś to musiałem prześwytrzeć. I... dwie kartki. No niestety. Za podcasting się płaci, tak? No, na czym to ja skończyłam? Hmm. nie wiem, może przejdę do następnego punktu, którym jest um, moje ulubione książki. Mam, y, powiem wam, top 3 moich ulubionych książek. Pierwsza to jest y, według mnie, no, najlepsze dzieło Tolkiena. Chociaż czytałem tylko dwa. Aha, fajnie. Jeszcze trochę zostało tej kolina na, na, na Hobbicie. Dobra, wytrę to koszulą. E. Dobra, jest to Hobbit, y, książka wspaniała, y, opowiadająca, no to są pierwsze po prostu, y, Książka, chyba, Tolkiena w, świecie, w śródziemie, tak się nazywa ten świat. Tak, no, bardzo fajna książka, polecam. O niej jeszcze będę mówił. Drugą ulubioną książką jest... Yy, yy, co jest? Yy, Muzyka duszy, Terego praceta Nie, Mord, przepraszam, mod Mord, Mord tego Pratchetta. Też naprawdę świetna książka, polecam wszystkim. No, i właśnie muzyka duszy tego paczetta yy, też wszystkim polecam. Ale o tych książkach nie będę teraz mówił. Są, że dokończę ściastko ciastko i się napiję. Coli, mm, okay. O! To no wylała kola! Kurde! Ostatni raz piłem kole ze szklanki. Mm -hmm. no to powiedziałem o tych moich ulubionych książkach. Teraz yy, szerzej powiem o ten, od ulubionych książkach, tak? A nie, ja to źle przeczytałem, o cholera. Dobra, tak, moje ulubione książki. Ulubione książki Tolkiena. Ulubioną książką yy, Tolkiena u mnie jest Hobbit. W ogóle to jest moja ulubiona książka ogólnie. Yy. Co mogę o niej powiedzieć? Opowiada losy y, Hobbita, Bilba, który wyruszył na wyprawę po Złoto z pewnymi krasnoludami i Gandalfem, czarodziejem. Warta przeczytania, y, dosyć krótka, ile ona ma e, Ja tak wam powiem. No. 314, 314 stron, no krótka nawet. Więc może wam jakiś krótki fragment przeczytam? W tym momencie Bilbo stanął w miejscu. To, że po chwili znów ruszył naprzód było największym dowodem męstwa, na jaki w życiu się zdobył. Wszystkie okropności, które zdarzyły się potem, były niszem w porównaniu z tą decyzją. Prawdziwą walkę stoczył samotnie w ciemnym tunelu, nim jeszcze zrozumiał ogrom czychającego niebezpieczeństwa. W każdym jednak razie po krótkim przestanku poszedł dalej. Wyobraźcie go sobie zbliżającego się do końca tunelu, gdzie otwiera się wąski wylot podobny z kształtu i wielkości do drzwi wejściowych. Mała główka hobita wsuwa się ostrożnie w szparę. Bilbo ma przed oczyma wielką, najniższą pieczarę może rok więzienny dawniej siedziby krasnoludów wyżłowiony u samych korzeni góry. Jest tak ciemno, że można zgadywać rozmiary obszarnej piwnicy, lecz w ciemnościach po, pod najbliższą ścianą od skalnej podłogi bije jasna Una. To blask Smauga. Smaug to jest taki smok. To był kawałek jakiegoś rozdziału. Dodam tylko, że ten odcinek nagrywam drugi raz, bo miałem godzinne nagranie poprzednim razem, no ale. O, jakby była kola, to też. By się, to by się już trzeci raz wydało w tej szklance. No, i właśnie otwarłem na tym samym rodzie. Zupełnie przypadkowo na tej samej stronie otwarłem. Ach. No, Hobbit też się trochę w tym umaczył. Więc Hobita wam jak najbardziej polecam. No, wypożyczcie sobie, nie jest to problem. Rzucam już go na łóżko. Tak. Następna książka od, to, od Tolkiena to Władca Pierścieni. Władca Pierścieni chyba każdy kojarzy yy, z filmu bo filmy stały się dość popularne. Nie wiem, co w tych filmach takiego jest, no fajne są, lepsze od tych całych Harry Potterów, no ale... Hmm. No nie wiem. Książki są zdecydowanie lepsze moim zdaniem. Nie będę wam czytał po fragmencie z każdej książki trylogii, tylko wam przeczytam moją ulubioną część Władca Pierścieni... Władca Pierścieni... <śmiech> moją ulubioną część Powrót Króla. Więc mikrofon. A! Co tam, będę trzymał mikrofon cały czas w ręku, bo tak fajnie się nagrywa, tak radiowo, bo tu przyjdzie ktoś, na przykład mama, do jakiejś szafy, coś zobaczyć, no to mogę powiedzieć Dzień dobry Pani Mamo, co Pani sądzi na temat buraków, hodowli buraków cukrowych w północnym Pakistanie? No i ona tam będzie mówiła coś tam o burakach cukrowych, no a ja będę się cieszył. No, I więc... Tutaj, otwieramy na byle jakiejś stronie. O, akurat mamy krótki fragment. Oddział czołowy ruszył, jak mógł naj najspieszniej. Było bowiem wciąż bardzo ciemno, mimo y, przepowiedni y, Witwary. Mary siedział na koniu z Deren Helmem, jedną ręką trzymając się mocno siodła, a drugą usiłując rozróżnić mierz w pochwie. <śmiech> y, gorzko w tej chwili odczuwał prawdę lewskich słów. W takiej bitwie, cóż byś zdziałał, Mariadoku? Tylko tyle, myślał z, z, z rozpaczonych hobbit, że przeszuka miejsców, a w najlepszym razie mogę mieć nadzieję, że utrzymam się na koniu i nie dam się staranować na miastkę kopytami w galopie. No, to fragment krótki, bo krótki, naprawdę polecam. Za Jeśli ktoś tego nie czytał. To i nie, nie mam ochoty czytać, to jest debilem. ale razu powiem. Książka jest świetna. Słuchajcie, świetna. Jeśli ktoś myślał, że przeczytał świetną książkę, to nie czytał Władcy Pierścieni. Tą książkę też odkładam na bok. Nie będę jej rzucał, a bo rzucę o, na, poduszkę, na poduszkę, z poduszki się odbiła na łóżko. Przeskakujemy do innego mm, autora. Jest to wcześniej wspomniany już Terry Pratchett. Terry Breadshed, y, zaczynamy od kolejności, w jakiej te książki kupowałem. Y, y, y, y, y, gdzie ja tu mam coś? Mort. Jest y, to książka, y, mamy tu gdzieś coś napisane o y, Opis. Mort to młody, niezdarny chłopak, którego ojciec ma już dość i postanawia się go pozbyć, oddając syna do pracy. Mort wspólnie z ojcem wybiera się w noc strzeżenia. Szcz Wjeździł na jarmark gdy już wy wydaje się, że nikt nie ma zamiaru przyjąć morta na terminatora, zjawia się nieznajomy, zakapturzony jeździec na pięknym, białym rumaku, który przyjmuje chłopca na praktykę. Jeździec tym, jeźdźcem tym okazuje się nie kto inny, lecz sam śmierć, który mianuje morta swym następcą. Odtąd chłopak przyjmuje obowiązki śmierci, m.in. zlecenie zabijania młodej księżniczki. Moc jednak zamiast odpracować, odprawić, odprawić księżniczkę na tamten świat zabija jej oprawcę, przez co powoduje mocne zachwianie równowagi rzeczywistości, którą musi y, odbudować za pomocą Izabel, adoptowanej trudkiej śmierci oraz Albera. Al Alberta, lokaja śmierci, niegdyś na dyrektora niewidocznego Uniwersytetu Angkorpur. Śmierć tymczasem poznaje uroki życia. Węd wędkuje, upija się i pracuje jako kucharz, barze szybkiej obsługi. Książka naprawdę warta polecenia. Kiedy pierwszy raz ją czytałem, no, śmiałem się bardzo. Yy, moim ulubionym fragmentem, który pewnie was te, teraz tak nie zaśmieszy, jak zaśmieszył mnie, kiedy to czytałem, zresztą ba, nawet sam mnie pewnie teraz nie zaśmieszy, yy, jest właśnie, kiedy sprzedawali tego morta. Yy, Jesteś złodziejem? spytały... no, to wprowadzę was. Śmierć podchodzi yy, Podchodzi niezauważony i ojciec przybiegł. Jesteś złodziejem? spytał ojciec. Modercą? Skoro tak się zagradłeś, to może nawet po bardzo podatkowym. I, I wiem, że wy teraz takie, e, co, co, co, co? Że to nie takie głupie, no ale... Ach, przeczytajcie książkę za pierwszym razem, zobaczymy, czy nie będziecie się śmiali. Albo coś innego. Yy, co my tu mamy jakieś... A tak, wybieram jakieś takie dziwne... Yy, yy. Mord wsłuchiwał się w struk od kopert na kamieniach, potem, kiedy dotarli na traktat podkowy, uderzyły miękko o ubitą ziemię jeszcze później całkiem ucichł. Spojrzał w dół i zobaczył, że rozpościera się pod nimi, nocny pojecznarz zalany księżycowym blaskiem. Gdy spadł w tylko, uderzył tylko powietrze. E? Co? Hm, nie wiem. Dobra, walczy. Yy, no. Książka godna polecenia. Tania nawet. Cześć nie wiem, czy taka tania. Nie mam jej przy sobie, więc Wam nie powiem. Następną książką, którą kupiłem od Starego Braceta, znaczy nie od niego, tylko jego autorstwa, którą kupiłem, była książka e, Kosiarz. Również o śmierci. E, I to jest tak, śmierć zaginął zapewne już e, dzieje oczy. A to prowadzi do chaosu, jaki pojawia się zawsze, kiedy ulega za załamaniu ważny społeczny sektor usług. Pan Rexhu, aktywista martwych praw, yy, połączmy swe siły, bo inaczej naszej nagle ma więcej pracy niż mógł sobie wyważyć. A niedawno zmarły Mac, yy, Windle Pons, budzi się w Trumnie i tylko że przywrócił, yy, powrócił na świat jako zwłoki. Yy, ale to właśnie Windle i członkowie niezbyt przerażającej grupy nieumarłych z Ank Mordpork, muszą uratować świat dla żyjących. Tymczasem, daleko od miasta, na małej farmie, pewien mroczny przybys okazuje się znakomitym kosiarzem. Plon czeka na żniwa, a poza tym czeka go całkiem inna walka. No. Cena 29,90. Warta polecenia, na pewno. Otwieramy na losowej stronie. Yy. Hmm. Jakiś yy. Chyba Jakiś taki fragment. Może jakiś rozdziałik wam przeczytam yy, jakieś taki naprawdę krótki. Yy, y, Przez całe długie popołudnie Bilbrama. Yy, to jest właśnie ten śmierć, tylko musiał sobie wybrać imię w krainie żyjących. Przez całe południe, popołudnie Bill Brama pracował na czele kolumny pomocników wiążących i stawiających snopki. Dopóki nie rozległ się krzyk i ludzie nie pobiegli yy, do żyw Wielkie pola Iga-Pet-Burego leżały zaraz po drugiej stronie, jako jego pomocnicy wpychali przez bramę kombinator żniwny. Bill, tak jak wszyscy, wyjrzał przez żywo, z daleka widział, jak Simmel udziela instrukcji. Przestraszony koń wyszedł z tyłem między dyszle. Kowal wpiął się na małe metalowe siodełko na samym środku maszyny i chwycił lejzę. Koń ruszył. Zazłożyły się ramiona zgarniające, dobra walić. Nie chcę mi się tego czytać. książka fajna. no. Czy przed chwilą coś się stało, jak robiłem tak? Nie wiem. Yy, dalej, dalej. Muzyka duszy. Yy, inne dzieci dostawały w prezencie cymbałki. Suzan musiała tylko prosić dziadka, żeby z żeby kamizelkę. zerkał. Hmm? Tak, ma śmierć w rodzinie. Co? Tak, ma śmierć w rodzinie. Trudno jest normalnie dorastać, kiedy dziadek jeździ na białym koniu i dzierży kosze, zwłaszcza gdy trzeba przejąć rodzinny inny interes, a jedyny pomocnik mówi tylko po szczurzemu. A już szczególnie wtedy, kiedy ma do czynienia z nową, że uza...leżniającą muzyką, która pojawiła się w świecie dysku, jest bezprawna i zmienia ludzi, nazywana jest muzyką wykrokową. Na ma Maryt i można przy niej tańczyć, ale jest żywa i nie chce ucichnąć. Tu może, o, jakiś mały... fragmencić. Fragmencić. Fragmencik, e, pip, nie bądź głuptasem, przecież to tylko ich postraszyłam, nie zrobiłam im krzywdy. E, co komu posiadana mocy, jeżeli nie wolno jej używać? Śmierć szczurów ukrył w łapkach szubek nosa, ze szczurami było wiele, wiele łatwiej. tutaj mamy e, ze szczurami, tutaj taką gwiazdkę. Szczury są gatunkiem znanym z historii Angmorpork. krótko przed objęciem władzy przez patrycjusza miasto nawiedziła straszliwa plaga szczurów. Rada Miejska próbowała z nią walczyć, oferując 20 pensów za każdy szczurzy ogon. Yy, to na tydzień czy, czy dwa zredukowało liczbę szczurników. Yy, Potem nagle ludzie stali w kolejkach ze szczurzymi ogonami. W rękach jest miejski potroszał i nikt właściwie nie pracował. W dodatku wydano, yy, wydawało się, że szczurów wcale nie ubywa. Lord w Tinari wysłuchał uważnie, co? Wysłuchał uważnie, kiedy przedstawiono mu sytuację, po czym rozwiązał problem jednym historycznym z, z zadaniem, które wiele mówiło o nim samym. O bezsensie wypłacania nagród, a także o naturalnym instynkcie Angmorpord, e, działaj, działającym bez, bezbłędnie ze wszystkich sytuacjach, gdzie mają do czynienia z, pie, do czynienia z pieniędzmi, opodatkujcie szczurze fermy. E, może źle to przeczytałem, no ale. Nie wiem, wzeszałem się. Wzeszałem się przeczytaniu. Takie dziwne. E, dobrze. Więc tak. E, nie jestem za dobrym czytaczem na głos. Ponieważ. no nie wiem, jakoś tak nie umiem czytać na głos. Nie wiem, nigdy chyba tak nie umiałem. Nie, kiedyś umiałem, no ale nagle tak. Nagle tak nie umiem. Dobrze, dalej. Dalej. Najnowsza powieść tego placzeta niewidoczny akademicy. Magowie z, tajne, z tajnego Uniwersytetu Angmorpork słyną z mądrości, talentów magicznych i zamiłowania do y, popołudniowej herbatki. Z całą pewnością jednak nie ceni się ich jako sportowców. Lord Wetinabi lokalny tyran, sugeruje rektorowi, że uniwersytet powinien przywrócić popularną kiedyś tradycję futbolową i skomponować drużynę składającą się z kadry akademickiej i studentów. Profesorowie mają twardy orzeł do zgryślenia. Muszą ustalić dlaczego istotacy, niezależnie od wieku i statusu społecznego, przepadają za futbolem. Mieszka muszą nauczyć się w niego grać, a następnie muszą wygrać mecz, nie korzystając z magii. Może jakiś fragment mały. Hmm, mały. No to kawałeczek. Em, atmosfera w sali klubowej stała się lodowata jak woda z stopniającego śniegu. Chce Pan powiedzieć, panie Stepon, że mają nas widzieć, jak uczestniczymy w rozgrywce dla brutali prostaków i chuliganów. Oburzył się kierownik studiów nieokreślonych to przecież niemożliwe. Mało prawdopodobnie. Owszem, niemożliwe. Nie, odparł ze zdążeniem myślak. Z całą pewnością nie ma takiej możliwości od... od oświadczył pierwszy premus, kiwając kierowni kierownikowi głową. E, wymienili, wymienilibyśmy e, kopniaki z ludźmi z rynsztoków. Mój dziadek zdobył dwa gole w meczu przeciwko przyśmionej, stwierdził Ri e, Ritkuli spokojnym, rzeczowym tonem. W tamtych czasach w większości, większości przez całe życie nie udało się jeszcze nawet jednego. O ile pamiętam, największa liczba goli zdobytych przez jednego człowieka w okresie życia to cztery. To był oczywiście David Lickley. Rozbiegała się fala potężnych przemyśleń i zmiany szyków. No tak, oczywiście, to inne czasy, przyznał pierwszy prymu z głosem nagle słodkim jak syrop. Jestem przekonany, że nawet wykwalifikowani robotnicy niekiedy brali w tym udział dla ducha zabawy. Nie byli rozbawieni, kiedy trafili na mojego dziadka, mruknął kuli z lekkim uśmiechem. Walczył o nagrody, Podwala powalał ludzi za pieniądze i bary posyłały po niego, kiedy zdarzała się jakaś podwójna, poważna bójka. W pewnym sensie naczywalnie szyniło je to nawet bardziej niebezpieczne, lecz wtedy wszystko już się działo na ulicy. Wyrzucał ludzi z budynków, o tak, ale trzeba było zaznaczyć, że... Dobra. Tak się może ciągnąć i ciągnąć. Dalej. Biblia. No nie, nie, Bib a dobra, dajemy Biblię. A właśnie, a propos Biblii miałem kolendę. Yy, ksiądz przychodzi, staje przed krzyżem, pomódlmy się do Boga. Zaznaczam tutaj pomódlmy się do Boga. Zaczyna się modlić, zdawać materiałaski, to yy. Pomódlmy się do Boga, zdawać materiałaski pełno. No, ciekawy tok, mu ciekawy tok myślenia, jednakże nie w moim stylu. No. No to co? Dalej, tak? To Biblia tak? Dobrze, no to jakiś... Yy, może jakiś psalm przeczytam? jest to Księga psalmów... Jakiś krótki... Może 108. 108 jest fajny. Nawet na podstawie 108 jest taka... Ten... Taka piosenka 2TM23. barucha ta Donai. 106... 108 nie Nie, 113 to bym... Przepraszam. Czy jest 100? 12, 112, nie... 113... Nie. No nie, no nie ma! No dobra, to jakieś krótki, byłem. albo w palm 8! No dobra, damy jakiś tam... krótki. Księga trzecia, mm, mm, mm, mm, mm. Krótki powiedziałem. Eee, yy, tam 90. Krótki chce! O! Majestat twórcy świata. Pan króluje, oblógł się w majestat. Pan przywdział potęgę i nią, i nią się przepasał. Tak utwierdził świat, że niech się nie zachwieje. Yy, twój tron nie yy, od wieczności. Ty jesteś od wieku w Boże. Podnoszą rzeki, o Panie, rzeki swój głos podnoszą, rzeki swój szum podnoszą, ponad szum wód rozległy, ponad potęgę morskiej kipieli, e, potężny jest Pan na wysokościach, świadectwa Twoje są bardzo wiarygodne, e, domowi Twojemu przystoi świętość, e, po wszystkie dni, o Panie. E, wiecie, że psalmy się śpiewało? Spróbujmy to zanosić. Pan króluje, blok się majestat. Pan przewidział potęgę i się u nią przebasał. Pan się że się nie zachwieje. Pójdź do niewdruszonej dotyczności. Jesteś od wieku, przynosisz, podnoszą rzeki banie. Rzeki twój wios podnoszą, rzeki twój szum podnoszą. Ponad szum twój rozległy, ponad potęgę matki i kipieli. Potężny jest Pan na wysokościach. Świadectwa twoje są bardzo wiarygodne. Twojemu przez co świecie coś na wszystkich dni, o panie. Yy, Nie przemawia to do mnie, szczerze mówiąc. No ale dobra, jestem jakiś dziwny. Yy, albo. On, tu ludzie, on luki ma to panie. <śmiech> yy, słuchajcie, zbliża się. Albo nie, to za chwilę. Dobra, no to Biblia, no co? Nie powiem wam jednego autora, bo to miało autorów od cholery. Yy, nie wiem, tak. Nie, bo czytajcie sobie, yy, wiele ciekawych rzeczy się można dowiedzieć. Na przykład można się dowiedzieć jakie jest naprawdę drugie przykazanie, ale tak to to odzyłam do strony odwód.com. Słuchajcie, teraz reklama, bo tak na 30 minut mojego gadania przysługuje jedna reklama, a później znowu będzie... no...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 A, po co ja... Nie, co ja zrobiłem? Nie powinienem dawać tego... tego... bo to jest czołówka. No ale trudno. A, zawiesiło się trochę... mi tutaj, więc muszę dać jeszcze, jeszcze powiększenie. No i teraz będzie dobrze. A, za głośno. Dobrze, następna książka. R... A... nie wiem jak ten pan się nazywa. R.A., dobra, R.A., Salvatore, Salvator Trylogia Mrocznego Elfa. Całość opowiada o tym, o świecie drołów, czyli takich mrocznych elfów żyjących pod ziemią głęboko, które są złe. Są bardzo złe, nie mają uczuć prawie, że, no, no ale okazał się taki dobry okaz, Drist, i no, no i tam sobie ucieka z tego świata i o tym opowiada Trylogia Mrocznego Elfa. Yy. No wiecie co? Dla mnie ta książka teraz, patrząc na to jest płytka jak nie wiem co, ale kiedy przeczytałem, to, to było coś. Yy, więc może jeszcze raz przeczytam i zobaczę, czy to jest płytka, no ale generalnie to, no nie wiem, czy tak polecam. Płytkie to jest trochę, wiecie, bo taki super, hiper dobry Mroczny Elf. No, no nie wiem, przeczytam wam z tego kawałek jakiś mały. Zobaczło. Yy, no. no. no. no. Gdzieś gdzie nie ma dialogów najlepiej. Nie razie dialog. O jest. Ostry koniec kilofa, zatrzymał y, mocno i głębino y, i głębinę. Nie, od początku. Ostry koniec kilofa trzymał mocno i głębinowy gnom roztarł szeroko szramem w piersi ogra. Podwór zaczął się miotać i w końcu uwolnił się od okrutnej mistrilowej dłoni. Wielkie kolano trafiło Belvara w siedzenie, posyłając go wiele metrów dalej. Na kopaczy w zał, odbiwszy się kilka razy od posadzki, oszołomiony i posiniaczony, lecz wsiąc nie pragnąc niczego poza uszczęśliwieniem swego pana. Słysząc cichy aplauz oraz telepatyczne krzyki wszystkich obecnych w pomieszczeniu illicitów, lecz jeden głos zbijał się wyraźnie ponad mentalny hermider. Zabij go, rozkazał pan Belwara. No to jest kawałek... No, po tym kawałku... Ten kawałek nie wiem, czy pokazał aż tak bardzo płytkość tej książki, ale płytkie to jest. Chociaż znajduje się tutaj, bo, mówię, podobało mi się i to bardzo. Następnie, to był... Aha, to była akurat druga książka z tej trylogii, Wygnanie. Następna książka, tak, następną książką jest książka... Aha, to są to, to akurat seria książek o Indianie Jonesie, nie będę wymieniał tutaj tytułów, ale jestem wielkim fanem Indiany Jonesa, może nawet kiedyś o nim zrobię odcinek, ale na chwilę dzisiejszą tylko kawałek o książkach. Yy, czytałem trochę książek typu Zaginiony Gnozał, czy coś takiego o Indianie Jonesie, ale w domu, na własność. Mam tylko cztery książki i to te na podstawie filmów, te które zapewne Wy już znacie. Jeśli nie znacie, no to na pewno. Znaczy jeśli nie widzieliście filmów, to na pewno. To jeśli widzieliście film, to znacie książkę, tak? Bo to jest właściwie to samo. To jest książka na podstawie filmu, o tak to chyba nazwał. Albo. Jako że moją ulubionym, moim ulubionym filmem o Indianie Jonesie jest y, Indiana Jones i Świątynia Zagłady. To, to przeczytam wam kawałek z książki Jamesa Kana Indiana Jones i Świątynia Zagłady. Y, jest to tak, że to jest książka Indiana Jones powraca i ona zabiera po prostu y, trzy filmy na podstawie książki. Mam jeszcze oczywiście, jak to się nazywało? Ta nowa, ten nowy film o Indianie Jonesie y, Królestwo Kreształowej Czaszki. No. Więc otwieramy na jakiejś tam stronie z tej książki. Eee, tak, żeby. Eee, dobra. Eee, czarne, zakurzone chmury zawisły nad krwisto-czerwonym niebie, eee, oświetlonym promieniami zachodzącego słońca. Indiana, Willie i Shortrand siedzieli spięci na połamanych stołkach w chacie pokrytej szczechą. Kamienne łuki zamiast ścian pozwalały dotrzeć do środka wieczornym podmuchą wiatku. wiatru. Dookoła nich na klepisku widać było sylwetki kilku strasznych wio, e, wioski. To, aha, bo. Kilku starszych wioski mężczyzn i kobiet. Po środku siedział wóz bardzo stary, siłowłosy mężczyzna, na którego twarzy odbijało się cierpienie wszystkich mieszkańców wioski. Wódz wydał polecenia i wybiegły trzy kobiety, stawiając drewniane miski przed przybyszami. E, z nie dostała misek. Willie patrzyła na to z nadzieją. Mam nadzieję, że to oznacza jedzenie. E, estudaj. Co? Estudaj, estudaj. Odezwał się Indy do kobiet. Dziękuję. Kiedy to mówił, kobiety nakładały jedzenie. Był to szarawy kleik wymieszany z żółtym ryżem i kawałkami zapleśniałej skórki jakiejś owoców. Willie spojrzała z rozpaczą. Nie zjem tego. – Tutaj jest więcej do jedzenia, niż ludzi mają przez cały tydzień – powiedział Indy. – Głodują. – Wiem, odpało osle. Nie, nie rozumiem, jak odbierając im jedzenie mogę im ulżyć, szczególnie kiedy na sam widok zbiera mi się na mdłości. Wszystko zgasiło jej apetyt. Nie mogła tym biedakom odebrać jedzenia. Nawet na fermie w Missouri nigdy nie było aż tak źle, choć widok tych wy wychudłych, wychudłych twarzy przywołał niech niechciane wspomnienia. Willie chciała stąd uciec. Jest, poskazał Indy. — Nie jestem głodna upierała się Willy. Zatrzywna przyglądała się im. Indy uśmiechnął się z wysiłkiem. Obrażasz ich i wprawiasz mnie w zakłopotanie, jest. Nie obchodziło ją, co, czy wprawia go w zakłopotanie, ale nie chciała urażać w, w, w, w, w z całych wieśniaków. Zaczęła jeść. Móz uśmiechnął się z zadowoleniem. No i na tym zakończymy. Yy, no nie wiem czy tak polecam, bo nie jest to na pewno lektura dla wymagających, ale jako, że bardzo lubię tę historię, to na pewno bardzo chętnie do tego bym powracał. Yy, tak. Dobrze. I ostatnia z moich ulubionych książek jest to teorylogia. No wiecie, że zapomniałem jak ta teologia się nazywała. Aha, teologia dziedzictwo. Yy, kojarzycie może Eragona, ten głupi film. Film jest naprawdę głupi, ale książka jest świetna. Ale również nie dla wymagającego słuchacza, czy tam czytacza, nie, jak to się nazywa, czytelnika. Tylko właśnie dla takich, no, dzieci trochę. Ale na pewno najnowsze książki ten, czek, przeczytam. Ja w domu mam tylko trzecią część, Brisinger, więc może ją trochę przeczytam. Kawałek z niej. Autorem jest Christopher Paolini, mój imiennik. No to co, czytamy coś tam, jakiś taki mały fragmencik, no to może, o kawałek. Krew na kamieniach, to jest początek rozdziału. Sfrustrowany Eragon wypasł z ogromnej komnaty ukrytej głęboko w sercu tron Jechimu. Bębowe drzwi zaczasnęły się za nim z głuchym hukiem stanął, trzymając się pod boki pośrodku yy, wysklepionego korytarza i wbił gniewny wzrok w posadzkę wyłożoną prost, yy, prostokątami Agatu i Adeitu. Od chwili gdy przybył z orikiem, do trony Jechimu trzy yy, dni wcześniej trzynastu wodów grafnoludzkich klanów jedynie spierało się na temat spraw, które on uważa za nieistotne. Na przykład, który klan ma prawo wypaść swe stada na określonych pastwiskach. I gdy tak słuchał, jak tamci debatują na temat kolejnych, nieważnych e, punktów swojego kodeksu praw, często miał ochotę krzyknąć, że zachowują się jak ślepi i głupcy. E, ślepi głupcy. E, gdy niektórzy skarżą się na, za, e, na zagładę całą algaedię e, i wydadzą jak już łup e, Kalbatorixa, jeśli nie odrzucą swych drobnych środków i sporów i nie wybierą bez dalszej zwłoki nowego władcy. To jest kawałek. Tyle. To są moje ulubione książki, chociaż teraz, z biegiem czasu, niektóre mi się już tak bardzo nie podobają. E, no, to tyle. Nie będę Wam zmęczył moim czytaniem, bo czytanie moje... uuuhuhu. Oh, oh, oh. Dlatego czytam wszystko w myślach. Nie, nie no, kiedyś tam umiałem ładnie czytać, ale to było w podstawówce. Dobra, co tam moja kartka mi mówi? Lektury. Kiedy mówimy o książkach, yy, przypomina nam się też na pewno lektury, przypominały nam się pewnie też lektury szkolne. Otóż yy, tak szkoła każdego z nas czymś takim zamęczała. No niestety, yy, co tu jest? Yy, Co ja sądzę o lekturach? No, zależy jakie lektury, tak? Yy, bo. No, niektórzy nie czytają lektur, niektórzy czytają tylko streszczenia. Lektury się czyta tylko dlatego, żeby je zaliczyć, że się tam czytało. Niby mają nieść jakieś wartości, no ale w dzisiejszym świecie nie jestem pewien, czy to niesie jakiekolwiek wartości, bo jeśli yy, nawet jakiś taki debil to przeczyta, no to yy, jakiś taki, no nie wiem, uszeń zawodówki, rozbójnicki, no to wątpię, czy wątpię, czy czy po prostu coś mu to da. Eee, czy ja czytam lektury? No, przyznam się wam, że ostatnio lektur nie czytam, bo nie, bo nie chce mi się. I po prostu słucham sobie audiobooków. Właśnie sobie teraz mam na poniedziałek przeczytać Division 303. No i najprawdopodobniej wszystko to przesłucham. Eee, no, Tak. Eee, co tam mamy? Eee, moja ulubiona lektura. Przyznam się, była jedna jedyna lektura, która mi się tak spodobała, że ją przeczytałem z zapartym tchem. W pustyni i w puszczy. No, ta książka była naprawdę genialna. Chyba nie ma genialniejszej książki na lekturę. Wspaniała, wspaniała. Na pewno każdy czytał, więc nie ma co polecać. Dobrze, co, nam, co mi tam karteczka mówi? Ekranizację książek. No tutaj temat generalnie tak się wtedy wręcił, bo to trochę do filmów należy. No ale no, ekranizację książek, no nie zawsze, każdy wie, że nie zawsze e, fajnie to wychodzi, przykład mamy pierwszy z brzegu, Eragon, przecież książka jest bardzo fajna, a film taki no do dupy, no nie, nie da się określić, jeśli jakiś lat powie, że Ja ten film jest zajebiste, bo tam są smoki, teraz no ludy, ogry, o, o, o, jakie zajebiste, no to, mm, sorry, nie czytał książki na pewno, ja tą książkę będę czytał, przecież mam grę, mam film. Mam. mam grę, mam film. No, a jeszcze film mam przecież, no. Co tam będę jakąś książkę czytał. Książki są dla idiotów. Wiesz nam ten Paulini to na pewno napisał książkę na podstawie filmu, a nie na film. Na podstawie książek, bo film jest taki zajebisty, że wiesz, no, no zajebisty. Albo ten film jeszcze na podstawie gry napisał, bo gra to jest już w ogóle zajebista. E, eee A, sławki się wyłączyły. No nie no, te sławki są do dupy. Do dupy. Fajnie. Trudno, po ciemku będę gadał, co to. Hmm. Dupa. E, dobra, po cichaczu będę gadał. Nie słysząc siebie ani podkładu. Tylko kierując się tym, jak, jak głośno gadam. Więc posłuchajcie. Ekranizację, no... No nie wiem, zależy. Jeśli jest jakiś dobry reżyser, no to się udają, jeżeli nie, to nie. No... Uważam, że, że jesteś tacy nowi reżyserzy nie powinni robić ekranizacji książek, bo tylko zniechęcą ludzi, jeśli im nie wyjdzie, a jacyś starsi powinni to robić. Och cholera jasna, zapomniałem jeszcze o Andrzeju Sapkowskim i Wiedźminie. Dobra, yy, lubię coś Wiedźmina, ja czytałem tylko opowiadania, ale i tak lubię tyle, co mogę w tym temacie powiedzieć, bo już przekroczyłem go. Yy, jeszcze audiobooki. Yy, to jest już ostatni na dzisiaj temat, bo widzę, że się rozgadałem. Chyba to będzie mój najdłuższy odcinek w karierze. No ale y, audiobooki. Uważam, że niesłusznie audiobooki są ściągane przez ludzi, którym się po prostu nie chce czytać. Bo, no po co to robić, jeżeli można poczytać? Inna sprawa dla ludzi, yy, którzy yy, to ściągają, żeby sobie posłać w tramwaju. Yy, fuck you, macie podcasty. <laughs> nie no, jeśli tak, to możecie sobie to zrobić. Yy, ja też się przyznam, ściągam audiobooki, yy, bo nie chce mi się czytać lektur, ale tylko lektur ściągam, inne książki czytam. Więc ściągam audiobooki i lektur, bo mi się tego nie chce czytać, a przy grze w jakąś grę mogę sobie po prostu tego posłuchać. Yy, no. Więc uważam, że audiobooki normalnych książek nie powinno się ściągać, że i później szpanować, he, ja to przeczytałem, ja przeczytałem Biblię naprawdę w MP Trójkach, chociaż wiem, że to jest. Yy, wiem, że to jest, wiem, że to jest wygodniejsze. Tyle w temacie książek. Wiem, że. no, to czytanie moje nie za bardzo wychodziło, no ale no nie umiem tak czytać. Może mi to z biegiem czasu się wyrobi. No to koniec się zbiera tego długaśnego odcinka, no bo był trochę długi. E, to fakt. E, dobrze, więc e, słuchajcie. Ostatnio odkryłem, e, że podcasterzy, których słucham, są jeszcze lepsi niż myślałem. Otóż, na przykład taki koras. No, zawsze był dla mnie, no, fajnym podcasterem, a poszedłem tylko odcinków i Koraz Słuchaj, jesteś zajebisty. Tak samo się ma sprawa z papą. Papa, no, ucho, bardzo mi się podobają teraz twoje podcasty, aż czekam z niecierpliwością na kolejne odsłony. Tak, jeszcze mi się ostatnio spodobał Robert Kessling, w mniejszym stopniu niż Papa, no ale też się spodobał i to bardzo fajnie. No, Bardzo fajnie, że na nowo odkrywam takich podcasterów, bo już kiedyś ich odkryłem, no ale, no ale teraz tak powróciłem. I bardzo mi się fajnie słucha ostatnio starych podcastów, tak z początków. A najbardziej to mi się podobają początki masy krytycznej, którą cholernie ciężko znaleźć za darmo. Wiem, że można tam kupić u Martina, ale ja bym chciał za darmo. W ogóle co to za pomysł, żeby kupować podcast? Martin, no weź tam. Weź, weź, weź. Przecież no, no, no podcast powinien być za darmo, a nie to, że ty sprzedajesz stare odcinki. No. Weź, co się tak zróbno. To jest nie fair, ja też chcę posłuchać. Martin, słyszysz mnie? Nie masz mnie w dupie. No. Ale takie stare papy kafe, papy kafe, takie stare indywidualne, takie stare beznazwiacze, takie stare, te 420, takie stare, bez odbioru, które teraz już nie nadaje. Też są fajne. No, nawet zajebiste są. Powiem wam więcej, są bardzo zajebiste. No, yy, więc, yy, więc to mi się podoba. Słuchajcie, tak sobie wymyśliłem, że na każde 30 minut gadania będzie przypadała jedna reklama, żeby tak było fajnie. Żebym miał przerwę w tym nagrywaniu, bo też tak będzie fajnie, o ile podcast gitarowy Przypominam, gitarowy COCT nagrywam y, często w częściach. Znaczy teraz będę nagrywał często w częściach. No to ten y, będzie ten to ten będzie. Y, nagrywany za jednym razem, no ale tak co pół godziny, chwilka przerwy mi się chyba należy, no szczególnie, że takich odcinków nie będzie za dużo. Dzisiaj był taki kolosalny, prawie godzina, prawa godzina nagrywania, przeliczając to na to, że. 1 Pół, jeden godzina. Półgodzinny odcinek dziwnym trafem nagrywam w godzinę. Montuję, uch, nawet nie chcę myśleć. Yy, no to taki odcinek będzie... Taki odcinek będzie, nie wiem ile nagrywany, Te nie, też godzinę nagrywam Około. Przerwę na wyczarcie koli odliczyć, no to godzinę, no. Więc yy, tyle, aha, i każdy, wymyśliłem sobie, że każdy odcinek będzie miał inne inter, jeżeli chodzi o to typy. Taki zwyczajny, studyjny odcinek, taki jak ten, będzie się rozpoczynał klasycznym intrem. Odcinek nagrany, odcinek specjalny, czyli tak zwana połówka. W dotychczasowe, dotychczasowej karierze podcastu Jaskinie Głupoty był tylko jeden taki odcinek. 12,5 pół, suplement. Będą zaczynały się starym intrem, a a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, odcinki z Dyktafonu te nowe będą się zaczynały jeszcze innym intetem. Dlaczego? Bo o, podcasty z Dyktafonu, no to ja, no, żeby dobrze powiedzieć, to jaski, nie, jaski, nie, głupoty, najgłupszy polski podcast znowu nadaje. No to muszę mieć y, podkład do tego, żeby wiedzieć co i jak. No i co. No i tyle, ale normalnie bym ciszył i powiedział wam cześć, ale jestem za blisko końca, za blisko mojego ulubionego zakończenia, więc będę przeciągał, nie wiem co mogę powiedzieć, miałem kolędę to już mówiłem. Słuchajcie podcastu gitarowego, bo mało jest komentarzy, nawet jeśli was to nie interesuje, no to weźcie, ja nie? Ja mam wrażenie, że ja tam gadam do ściany, że jest ściana albo do monitora, bo przede mną jest monitor. No i ja nadaję do tego głupiego monitora, weźcie ludzie, posłuchajcie tego, bo ja się marnuję, marnuje się chłopak, a wy tego nie słuchacie. No, z samej litości ostatnio nagrał sadżem. możecie sobie Sajema posłuchać, no weźcie, posłuchaj, słuchaj, skomentuj. No. Yy, no i zaraz się zacznie ten piękny okres, w którym zacznę szybko nadawać. No i będzie fajnie, bo ja lubię tą końcówkę, to jest mój ulubiony fragment w odcinku, kiedy już zaraz będę kończył. Wyłączę ten dyktafon i zadam sobie pytanie w myślach, yy, co ja co miałem zrobić? Później zacznie czas, w którym będę, będę to pro, yy, no, edytował. I teraz słuchaj, przesłuchałeś tego? Wbijaj na, na jaskinię COCC i komentuj, komentuj, komentuj, słuchaj, komentuj, słuchaj, komentuj, słuchaj. Komentuj, słuchaj. I ciesz się, że Krzysztof nagrywa. Ciesz się, cześć. Mówił Krzysztof.